Minęła 11 program trzeci Polskiego Radia ma 53 lata. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Małgorzata Spół przedstawi najważniejsze wiadomości. Polscy narciarze ranni podczas wichury na Słowacji na dwóch mężczyzn i kobietę przewróciło się drzewo. Niemcy już liczą straty, jakie spowodował huragan Niklas, jeden z najpotężniejszych w ostatnich latach. Są ofiary. Pierwsza część egzaminu już za szóstoklasistami, druga z języków po przerwie za 45 minut. Troje polskich narciarzy rannych na Słowacji po tym, jak silny wiatr przewrócił na nich drzewo. Do wypadku doszło w rejonie Hopoka. Dwa i mężczyźni mają poważne obrażenia nóg, kobieta, obrażenia głowy i kręgosłupa. Została im udzielona pierwsza pomoc, po czym na saniach ratunkowych zwieziono ich na dół i opatrzono w karetce pogotowia ratunkowego. Akcję utrudniał silny wiatr i powalone drzewa, pisze słowacki dziennik SME. Narciarze są członkami 15-osobowej grupy, która przebywała w jednym z najpopularniejszych ośrodków narciarskich na Słowacji. Cztery ofiary śmiertelne, wielu rannych i ogromne straty materialne to już bilans huraganu Niklas, który przeszedł przez Niemcy. Był to jeden z najpotężniejszych huraganów, jakie notowano w ostatnich latach u naszych zachodnich sąsiadów. Z Berlina Wojciech Szymański. Trzy ofiary śmiertelne to osoby przygniecione przez przewracające się drzewa. Czwarta osoba zginęła pod przewróconym murem. Jest wielu rannych. W całych Niemczech wiatr uszkadzał budynki. W Monachium trzeba było zamknąć główny dworzec kolejowy, bo z jego dachu zaczęły wypadać szyby. W wielu regionach całkowicie wstrzymano ruch kolejowy, bo połamane drzewa blokowały tory i zrywały trakcję elektryczną. Także dziś pociągi mają duże opóźnienia. Huragan doprowadził do wielu wypadków drogowych. Wiatr tak silny, że przewracał ciężarówki Utrudnienia były także w ruchu lotniczym Na lotnisku we Frankfurcie Odwołano 180 lotów Synoptycy mówią już o jednym Z najsilniejszych huraganów ostatnich lat Wiatr osiągał w porywach Prędkość 160 km na godzinę Wysoko w górach prawie 200 Wojciech Szymański Polskie Radio Berlin A u nas pojawiły się zgłoszenia, że wichura Która szaleje nad Polską w Wielkopolsce I w Lubuskiem może utrudnić przeprowadzenie Drugiej części egzaminu dla szóstwo Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej problem dotyczy kilku szkół, a chodzi o to, że podczas egzaminu z języków obcych niezbędny jest sprzęt do odtwarzania brak prądu może uniemożliwić ich wykorzystanie. Pierwszą część egzaminu szóstoklasiści mają już za sobą, był to sprawdzian ich wiadomości i umiejętności, głównie z języka polskiego i matematyki. W z próbnymi to były łatwe. Obliczanie, ile się wydawało SMS-ów przez tydzień. Poniedziałek wysłał 6, we wtorek wysłał 7, tyle że w sobotę i niedzielę nie płaci. I trzeba było obliczyć, ile płaci od SMS-a i ile za całkowicie zapłacił. W jakichś skrzynkach do ogrodu, ile trzeba kupić worków z ziemią. I jeszcze jedno było na temat, jaka będzie długość drogi na jakimś rajdzie. Druga część egzaminu rozpocznie się o 11.45 i będzie to test z języków obcych, a do wyboru jest ich sześć. Angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Przystąpienie do egzaminu to warunek ukończenia szkoły podstawowej, przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Wynik daje ogólną informację na temat ogólnego poziomu umiejętności dzieciaka, który kończy szóstą klasę. To jest informacja i dla samego dziecka, i dla rodziców, i dla nauczycieli w szkole i podstawowej, i gimnazjum. Jak ja słyszę, że sprawdzian jest nieważny, to mnie trochę zalewa krew, bo ja się z tym nie godzę. Sprawdzian nie jest ważny, bo to jest kwestia percepcji i odbioru tego wydarzenia przez dzieciaki. Dla dzieciaki to jest mega ważne wydarzenie. Nieważny jest wynik, to mi nie przeszkadza. Do egzaminu przystąpiło ponad 350 tysięcy uczniów. Wyniki poznają 29 maja. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnego wypadku losowego dziś nie mógł zdawać egzaminu i nie zda go w dodatkowym terminie 1 czerwca, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę. Palestyńczycy chcą walczyć z Izraelem przed międzynarodowymi trybunałami. Od dziś autonomia palestyńska staje się członkiem Trybunału Karnego w Hadze. Władze w Ramalach zapowiadają pozwy przeciwko sąsiadom, ale eksperci ostrzegają, to może tylko zmniejszyć szanse na zakończenie bliskowschodniego konfliktu. Władze autonomii palestyńskiej zapowiadają, że rozpoczyna się nowy rozdział w walce o własne państwo, a izraelsko-palestyński konflikt będzie wyglądał zupełnie inaczej. Autonomia nie jest państwem, dlatego miała dotąd ograniczone możliwości działania. Od dzisiaj jednak jest formalnym członkiem haskiego trybunału. Władze w Ramallah twierdzą, że mają już dokumenty, by wystąpić na drogę prawną przeciwko Izraelowi. We've been Przygotowaliśmy się do pozwów w sprawie wojen w Gazie, zwłaszcza tej ubiegłorocznej oraz w sprawie izraelskich osiedli na zachodnim brzegu i we wschodniej Jerozolimie. Jest Mówi Micha. Abu Eid Z władz w autonomii palestyńskiej. Palestyńczycy nie chcą jednak mówić kiedy ani czy w ogóle złożą w Hadze dokumenty. Deklarują, że chcą poczekać na wyniki pracy haskiego prokuratora, który od stycznia bada, czy w ubiegłym roku w czasie wojny w Gazie Izrael nie popełnił zbrodni wojennych. Izrael ostrzegł z kolei, że w odpowiedzi na ewentualne pozwy może także oskarżyć Palestyńczyków o zbrodnie w postaci ostrzału cywilów z Gazy przez Hamas. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Dodajmy jeszcze, że nawet jeśli autonomia, autonomia palestyńska złoży dokumenty, nie jest pewne, czy Izrael będzie pociągnięty do odpowiedzialności. Podobnie jak Stany Zjednoczone, Rosja czy Chiny, Izrael nie jest członkiem Trybunału. To był serwis Trójki. W kilku zdaniach o pogodzie. Zachmurzone niebo, deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiać będzie silnie, nawet do 120 km na godzinę, to na południu, wysoko na szczytach. Wyższe ciśnienie w południe, czyli za 54 minuty w stolicy wyniesie 980 hektopaskali. Najzimniej 4 stopnie w Suwałkach, 5 w Rzeszowie, 6 w Łodzi, najcieplej 7 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jest. Wielkanocny tydzień w Lidlu. Teraz wyśmienita szynka swojska i szynka z wędzarni. Soczyste pomarańcze. Idealny do wypieków twaruk sernikowy. Tylko 5,55 za 1 kg. Twaruk 5,55. Wyjątkowa, świeża kaczka. A przede wszystkim pyszna biała kiełbasa z szynki. Jedynie 4,99 za 500 gramów. Tylko 4,99. Wszystko na Wielkanoc. Już teraz w Lidlu.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 Elżbieta Malinowska, Katarzyna Próchnicka i Michał Nogaś. Witamy w godzinie trzeciej. Jeszcze jedna zagadka związana z miastem. Z naszego miasta do stolicy wywieziono w roku 1949 140 milionów sztuk cegieł, w roku 1950 163 miliony sztuk cegieł, w roku 1951 165 milionów cegieł, a niespełna rok później prawie 150 milionów sztuk, także haracz, który nasze miasto zapłaciło, żeby stolica została odbudowana był naprawdę zabójczy, gdyż nasze miasto też było zniszczone i te cegły by się tu przydały. Z tego miasta do stolicy, czyli jednak nie chodzi o Warszawę to ważna podpowiedź. Jakie miasto otrzyma dziś oficjalnie? Trójkowy znak jakości 71 335. Muzycznie tę godzinę zaczyna król. Zaklęcie to jest zapowiedź nowej płyty Błażeja, będzie nosiła tytuł w i pojawi się już niedługo. Na pewno będziemy jej słuchali długo w programie trzecim. Za chwilę o jedzeniu, ale wcześniej Florence. I'd already had a sip, so I breathed, and I was drunk enough to deal with it. You're on the other side like always, you can never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire ocean that lasts for 20 years What kind of man loves us To była florentyna w studiu Katarzyna. Dzień dobry. Dzień dobry. Najlepszego z okazji urodzin a, 53. Tak wzajemnie niech życie uściskam, mój drogi. Stacji, a nuż się uściskamy. A nuż Święta idą. Idą święta. Ja w studiu spotykam się zazwyczaj w kulinarnych rozmowach z Kasią i z Pawłem. Z tobą nie rzadko mnie wam przyjemność tak, rozmawiać. No dobrze, ale ja chciałam zapytać o coś innego. Czy ty gotujesz? Jeżeli gotujesz, to co? A może masz jakieś danie swoje, popisowe, które właśnie pojawi się na wielkanocnym stole? Jakaś, nie wiem, mazurek jakiś albo chociaż baba, albo chociaż jajko. Tak, baba się pojawi. Jeżeli gotuje, to co? No, jeżeli gotujesz, to co? To ja pomyślę w tym czasie. Dobrze, to ty się zastanów. Ja bardzo lubię robić wielkanocne Kaszę mazurki. Kaszę gryczaną umiem gotować. A to świetnie, to bardzo zdrowo. Nie wiem, co na to wielkanocny stół, że tak się wyrażę, ale dobrze, kasza gryczana. Papa z, ba, ba, z kaszą. No dobrze, ja mazurki bardzo lubię robić na Wielkanoc, bo to takie ciasta, które są przepięknie zdobione. No ale o mazurkach będzie jutro, a dziś jak do świąt kulinarne, Marnie przygotowuje się szefowa kuchni restauracji Opasły Tom, Agata Wojda. Posłuchajmy. Ja jestem zafascynowana tym absolutnie. Symboliką, podejściem do świąt, repertuarem zajęć, zadań, przyjemności, które się działy w poszczególnych dniach na świętach dosyć nieprawdopodobne. Jajo absolutnym bohaterem, kogut symbolem męskości i takiego po prostu mężczyzny. Okres zalotów, radości, święta nowego życia, dla przyrody nowego życia. Jajo jako symbol tego wszystkiego. Jajo, które się pojawia w ogóle w jakichś takich sytuacjach absolutnie nieprawdopodobnych. Jeden ze zwyczajów, jako ciekawostka, którym nie zachwycił, chociaż jest okrutne w jednej z wsi kawalerowie stawali na podwyższeniu i wykrzykiwali na poszczególne panny wszelkiego rodzaju złe rzeczy. Można było tą pannę wykupić. Można to było zrobić właśnie płacąc jajkami albo, albo pisankami. Ja raczej pomyślałam, że takiego kawalera, który stoi na podwyższeniu i wykrzykuje te złe rzeczy, można by tymi jajami obrzucić. No więc takich zwyczajów nie było. W związku z tym jajko. Nie można pominąć go Wielkanoc i ono się pojawia w dowolnych daniach. Od końca mówiąc o babach świątecznych, w których im więcej jaj żółtek, pięknych żółtek, tym wspanialej, po paschy, do której zostają dołożone świeże żółtka do ukręconego białego sera, po zwykłe gotowanie jaj albo żur, w którym musi się pojawić to pływające jajko, czy składanie sobie na początku życzenia jajkiem. Ja uwielbiam w tych świętach to, że staram się codziennie, aby udało się coś innego zjeść. I to klasyczne jajo w majonezie nadal jest fantastyczne i nadal taką jedną połóweczkę z dobrym majonezem samodzielnie ukręconym można zjeść. Ale na przykład jedną z rzeczy, którą lubię i myślę, że bardzo wiele osób to ma i znowu jest to rzecz, która się je tylko raz do roku, to są oczywiście smażone jaja w bułce tartej na śniadanie. To jajo ugotowane na twardo, dobrej jakości, dobrze ugotowane, czyli nie za długo, to jest wtedy rzeczywiście najlepsze, więc takie jajo przekrojone tak, żeby stworzyło piękne dwie równe połówki, żeby tych skorupek się do środka za dużo nie dostało, bo skorupka z nami zostaje, to znaczy wyjmujemy z tego jajka cały jego farsz, zarówno białko, jak i żółtko, bardzo drobno to kamy. łączymy to ze szczypiorem, dodajemy może troszeczkę masła, Wypełniamy z powrotem jajka, po czym wrzucamy je na chwilę w bułkę tartą od tej strony, gdzie jest farsz i smażymy na maśle. Nie chcieć, żeby ono było strasznie gorące w środku, ale żeby masło się pięknie na bułce zarumieniło i żeby nadało dużo smaku. Możliwość tego, co włożymy w te jajka i je, co dodamy do farszu jest w pewnym sensie też nieograniczona. Są tacy, co dodają pieczarki, grzyby lubią dodać, a ja czasami lubię dodać bardzo drobno posiekanego, również wędzonego łososia, bo on w tej temperaturze ciepłej nabiera takiego dodatkowego smaku i bardzo dobrze się potrafi zachować. Zjedzenie czegoś takiego na śniadanie, bardzo przyjemna rzecz. Ja myślę, że jeżeli chodzi o świąteczne jaja, to jeszcze jaja z czekolady, bo dużo słodkości w tę Wielkanoc na pewno na stołach się pojawi. Ja jutro polecam Anusz Widelec, ponieważ będzie o mazurkach, tak jak już wspomniałam. Mam zupełnie nietypowy przepis na to ciasto dla państwa. Z majonezem? Nie, nie, bez przesady. Z Ale majonezem. jajo z majonezem to jest tak. to, co potrafię zrobić. Mhm. A to bardzo klasyczne, no i wspaniałe, fantastyczne. jakieś jeszcze dobre jajo. Trzy jak tam sobie chce. Dla całego zespołu programu trzeciego. To czekamy na opowieście o mazówkach jutro. Tak, będę. Katarzyna Pruchnicka, dziękuję, dziękuję bardzo. Smacznego. The Stars to Patty Young, 23 minuty po 11. Jest takie miasto, jedyne na razie przynajmniej na świecie, które dziś otrzyma trójkowy znak jakości. A to są jego chyba najbardziej, najlepiej rozpoznawalni mieszkańcy. Zamysł był taki, że nie mogą być zbyt duże. Nie powinny być zbyt widoczne, no i powinny wyglądać tak, jakby to były zawsze, tylko myśmy ich po prostu nie zauważali. A technicznie, no to mają około 30 cm wysokości, ważą około 5 kilogramów. Trochę uczestniczą tutaj w życiu miasta. O jednym z nich w roku 1958 dziewięcio wówczas letnia Jagusia Błażejewska wygłosiła na antenie Polskiego Radia wiersz. Gdzie ja mieszkam? W domku lalek. Gdy laleczka zagra mi, chodź misio niu, zatańcz mi. się tańczy, burzuch się kręci, już nie mogę w uchu brzęczy. 71335, o jakie miasto chodzi? Przypomnę, koszt wysłania wiadomości to złotówka plus A w tej chwili mam dla Państwa zaproszenie na koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Czarny Hi-Fi i Iza Kowalewska. Producent i wokalistka. Jutro, 2 kwietnia o 19.05. Transmisja na naszej antenie. E, bardzo proszę, polecamy Państwu, można się zapisywać. 22 i 7 trójek, 22 i 7 trójek, czarny hi-fi i Iza Kozale Kowalewska. Jutro w programie trzecim w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 22 i 7 trójek. A skoro Iza? Pisałam jedną z ról, tym jak nie chciałeś grać mm, Kurtyna spadła w dół Ja tu, a ty tam Jak z czarno-białych jak nasz leci w dal, niuanse poszły precz i happy end. To jest komedia, bez soli ekranu, bez lamp. Scenariusz przepadł, zabawa nie klei się na mentalny styl, jak starej lalki burz co zlisa z rampy tak, jak łza z mych ust. Motyle, tyle kołyska, tak miska i mił. Od razu zapomnij o łzie, która spada z mych. I ta skal jak deszcz rozma. Kowalewska tu z muzykoterapią, ale czarny hi-fi i Iza Kowalewska jutro na naszej scenie w studiu imienia Agnieszki Osiedzkiej o 19.05. Przypominam, zapisujemy 22 i 7, tu warto być. Zapraszamy do reklamy. Supermarket Piotr i Paweł. Superłówca, super okazji. Każdego dnia znajduje produkty w super cenach.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 29 minut południe. Po trójne pasło Przenoszenie Południe. Dzień dobry, Michał Małgański. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Ja dziś... Najlepszego z okazji urodzin stacji. Proszę. Najlepszego, najlepszego. No właśnie, ja dziś o, o muzyce, która, która właściwie to ma tyle lat, co program trzeci bowiem po raz pierwszy została wykonana publicznie właśnie w 1962 roku. Nastało się to podczas festiwalu Jazz Jamboree. A mowa dziś będzie o etiudach baletowych Krzysztofa Komedy, no i o płycie, która po wielu latach wreszcie doczekała się wznowienia. Tak się złożyło, że mam zarówno tę wcześniejszą wersję, może nie najstarszą, bo ta najstarsza pojawiła się w 1974 roku. Ja mam wydanie z 89. Niemniej, jeśli by porównać te stare płyty z nową reedycją, to już na wstępie widać, że jedna z nich jest zapisem koncertu, a druga wersją studyjną. I tych koncertowych zapisów wydano bardzo dużo. Być może państwo pamiętają, że te etiudy były wydane w całej serii z muzyką Krzysztofa Komedy. To były takie białe okładki, dziś niestety w większości już kremowe. W każdym razie okładki, na których znajdowały się nietypowe rysunki, a to z kostką do gry, a to z guzikiem, czy z pudełkiem zapałek. Natomiast płyta, na którą dziś zwracam uwagę, to studyjny zapis etiud zarejestrowany Pierwotnie w Danii w maju 1963 roku. Wtedy właśnie Trzciński z Janem Ptaszynem, Wróblewskim, Romanem Dlongiem, Alanem Boczyńskim i Rune Carlsonem nagrał kompozycję dla oficyny Metronom. No i ta pierwotna wersja osiąga dziś niebotyczne sumy na aukcjach, dlatego cieszy fakt, że no cóż, że przeciętnie zamożny meloman może być teraz w posiadaniu tej studyjnej wersji Etude. Utwory powstały do baletu w choreografii Witolda Grucy i było to w czasie, kiedy Komeda miał już na swoim koncie kilkadziesiąt kompozycji do filmów. Dlatego też warto posłuchać, czy nasz bohater, czy nasz bohater przypadkiem nie widziałby jakichś różnic albo pokrewieństw w pisaniu muzyki do baletu? i do filmu właśnie. Tak mówił w trakcie jedynego wywiadu, jaki zachował się w polskim radiu. Jeśli chodzi o konwencjonalny film w porównaniu z muzyką baletową, to na pewno w muzyce baletowej ja mam więcej do powiedzenia. Choćby w tym, co pisałem, cała współpraca polegała na tym, że właściwie nie było libretta. Po prostu ja napisałem utwór niczym nie no ograniczony ograniczany tylko czasem, że powiedzmy były to... Cztery odcinki muzyczne gdzieś tam po cztery po minuty i to było jedyne ograniczenie dla mnie, a resztę sobie mogłem sam wymyślić i wychodziło to wszystko co tam było, wychodziło właściwie od muzyki, bo najpierw była muzyka napisana nie, nie w niczym nie skrępowana. Ja napisałem i dopiero do tego Gruza zrobił choreografię. No i myślę, że to była wyjątkowo luksusowa m, sytuacja. Kom Komeda wspominał przed chwilą o tym, że pisał e, te utwory, m, one miały w sumie m, 4 minuty, ale całość, całość tworzy 22-minutową opowieść. Usłyszeli państwo oczywiście głos e, Krzysztofa m, Komedy. Tak e, wspominał e, etiudy m, baletowe. A teraz e, ta muzyka w studyjnej wersji została wydana przez niemiecką oficynę B-Records i poza edycją winylową wznowioną w nakładzie 500 sztuk wydano również kompakt i poza etudiami. etiudami na tych, na, tych, na, tych, na tych płytach znalazła się również bardzo długa, bo licząca prawie 15 minut wersja utworu Crazy Girl i utwór Alea. Ale to na stronie drugiej, na pierwszej z kolei wspomniane etiudy, które w tej studyjnej wersji trwają prawie 22 minuty. No oczywiście przedstawimy fragment. Był maj 1963 roku. fragment etiud baletowych z takim, z taką bardzo charakterystyczną perkusją, na której grał Rune Carlson. To był jeden z ulubionych współpracowników Krzysztofa Komedy. Zresztą Rune Carlson jest przedstawiony na tej reedycji gdzie właśnie mm, gra na mm, perkusji do etiud y, baletowych. Wysłuchaliśmy oczywiście fragmentu, fragmentu, który został wytpoczony na płycie winylowej. Ta z kolei została wydana w nakładzie 500 sztuk. Y, pewnie więcej jest kompaktów. Serdecznie państwu polecam, bo to studyjna wersja y, etiud bardzo dobrze zarejestrowana, bardzo dobrze wytłoczona i bardzo dobrze to wszystko brzmi. Duża, duża przyjemność. Michał Margański, dziękuję Ci bardzo. Dzięki. To prawie już na zakończenie, jeśli chodzi o miasto. Przypomnę, że dziś 53. urodziny naszej stacji dziś po raz pierwszy nie płycie, nie książce, nie festiwalowi, nie wydarzeniu, a miastu. Przyznamy tylko wyznak jakości. O 16.20 na naszej antenie w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki decyzję w imieniu kapituły tylko znaku jakości ogłosi Magda Jeton. E, ty pewnie wiesz, ale nie zdradzisz. A ja tylko powiem, że w latach 60 kiedy ten grał strasznie. Krzysztof Komeda, Polskie Radio nagrało i ma w archiwum hejnął tego miasta. 71335. Proszę posłuchać. Proszę ten film, poproszę ten film, poproszę ten film, naturalnie długi film, bez początku i bez końca, w którym nic nie zgadza się, a i miłość jest boląca, Palestyna płonie dla. Przybytu by, tu, wolontariat no. Twoich ust, antyglobal małych kpin, poproszę ten film. A na tronie przysiadł chłop. Chłopco właśnie przysiadł A za oknem chociaż mrok Pretendują kryptofisie Palestyna płonie dla królowej Abigail Kochamy ten film Kochamy ten film Kochamy ten film Kochamy ten film, Kochamy ten film. Ten kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. Co na zakończenie, właściwie zamykając wątek miasta z naszym znakiem jakości, przypomnę, jakie to miasto, o tym powiemy oficjalnie o 16:20. Lista osób, które wzięły udział w naszej zabawie. Niezależnie od tego, czy Państwo zgadli, czy nie. Otrzymają Państwo od nas kubki i torby z naszym znakiem jakości. Jego logo, przypomnę, zaprojektował Andrzej Pongowski. Pani Marta z Warszawy, Pani Dominika z Opola, Pan Maciej z Nowego Targu, Pan Adam z Bytomia, Pani Dorota z Wrocławia, Pan Marcin z Godzianowa, Pani Jagoda z Wrocławia, Pani Julia z Sopotu i Pan Mariusz z Białego Stoku. Dziesięć osób. Gratulujemy. O zespół Skalpel. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Pruchnicka i Michał Nogaś dziękujemy Państwu za to specjalne, urodzinowe wydanie Do Południa. Wszystkiego najlepszego dla słuchaczy z okazji 53. urodzin programu trzeciego. My słyszymy się w Do Południa w lany poniedziałek, a na zakończenie dla Państwa od nas piosenka Powiedzmy, że urodzinowa. Dziękujemy. Do usłyszenia po 12:00 za, a nawet przeciw. A wcześniej kolejny odcinek powieści. When you will...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 So fucking special But I'm a creepy you want You're so fucking special I wish I was special But I'm a creep I'm a widow What the hell am I doing here? I don't witam, jestem, I don't jestem, Koniec Danuta jestem, czyta nową książkę Joanny Bator, Wyspa Łza". Fragment. Muzyka Tetno oraz Maria Pomianowska i Błody Kiniorski. Fragment 18. Ścieżka krzyżuje się z jakąś lichą dróżką, by znów ślizgnąć się w dżunglę. Ale czuć już zapach wody. Może najpierw prześwituje przez zieleń jak liśniące skrawki folii, porozwieszane na gałęziach a po chwili, aż po czubki palców u stóp, wciągam zapach soli i zachwystuję się widokiem otwartego horyzontu. Bo każdy bieg i w ogóle każda podróż powinna prowadzić w stronę morza. Każdego roku muszę spędzić kilka tygodni tam, gdzie przez cały czas widzę i słyszę morze tuż za oknem. Ale te pobyty na śródziemnomorskiej wyspie wydłużają się coraz bardziej i może kiedyś przegapimy termin wyjazdu. Widziałam wiele mórz, ale pamiętam też to pierwsze zimne i szare, z którym zapoznałam się w Świnoujściu, w jedno z tych polskich deszczowych lat. Na wydmach rosną tam krzaki o zapachu przypominającym mi do dziś kaszę gryczaną i wystarczy, bym o nim pomyślała, wraca zapach. Jest wehikułem innych doznań i obrazów. haszcze pachnące jak kasza, chropowaty dotyk wikliny plażowych koszy, cytrynada w woreczkach. Nada woreczka, wodorosty z brodawkami, które rozgniatałam w palcach, różowe wnętrza muszelek. Podobno, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam Bałtyk jako kilkuletnie dziecko, jakoś już pewnie przeczuwające, że samo skaże się na włóczęgę i bezdomność, by uniknąć w ten sposób gorszych rozczarowań, przez resztę dnia miałam czkawkę z zachwytu. Przypomniało mi się to dziecinne spotkanie z morzem i doznałam wstrząsu na myśl, jak wiele lat mnie od niego dzieli. Jak wiele życia i innych mórz. Stoję na białym piasku, a dżungla się za moimi plecami. Wokół nie ma żywej duszy i mam ochotę popływać. A właściwie to złe słowo, raczej wejść w morze i przywitać się z nim podziękować za dar, którego nigdy nie jest mi dość. Zaczynam zzuwać kosmiczne buty, kiedy za plecami słyszę warkot tuk-tuka toczącego się wyboistą nadmorską dróżką, bo te zarazy wszędzie się wcisną. A więc nici z witania się z morzem. Maszyna zatrzymuje się, bo kierowca pewnie już zauważył potencjalną klientkę. Rzeczywiście po chwili drze się do mnie. Hello, madam, you want tuk-tuk? Hello, hello, hello. Jakby zamówił międzymiastową na wałbrzyskiej poczcie z okresu komuny, a jego rozmówca ze Skierniewic był głuchy jak pień. Chyba słyszałam już ten głos, którego jęcząca intonacja nawet jak na tutejsze warunki przekracza granice przyzwoitości. I rzeczywiście, jest to ten sam mężczyzna w różowej czapce z daszkiem, który nagabywał mnie od kiedy przyjechałam do Galle. Wyjaśnienia, że mam samochód albo że lubię spacerować nic nie dały podobnie jak wyniosłe i milczące ignorowanie go, bo on wiedział lepiej i łaził za mną, materializując się nagle w sposób zaiste nadprzyrodzony. Raz ukrył się nawet za nagrobkiem jakiejś damy, Lucili, Julii, małżonki Luisa, poległej przy porodzie i pochowanej wraz ze swoim bezimiennym noworodkiem płci męskiej na cmentarzu przy kościele reformowanym, wybudowanym przez Holendrów dwa i pół wieku temu wyłonił się z zakamiennej płyty w tej swojej różowej czapce jak smętny duch, by mnie powitać upartym. Hello, madam, hello! I popatrzył na mnie z taką pretensją, jakbym osobiście była winna nie tylko jego losowi, lecz także tej holenderki i jej syna z niezrozumiałych dla mnie powodów skazanego na bezimienną wieczność. Testowałam więc w myślach podstawy swoich niezbyt przyjaznych uczuć, bo łatwo o kolonialną butę, nawet jeśli pochodzi się z kraju, który nigdy nie był kolonialnym imperium. A ten uparty prześladowca uśmiechał się na mój widok z takim smutkiem, że sama byłam bliska łez. W końcu pokazałam Pinkboyowi, jak go nazwałam, doprawdy politycznie niepoprawnie, pokazałam mu więc zdjęcie blond dziewczyny stojącej gdzieś na dolnym Manhattanie, gotowej za chwilę pobiec ku czemuś albo komuś cudownemu. A on zdjął przepoconą różową czapkę, podrapał się po głowie i gapił, jakby miał przed oczami rękopis po aramejsku. Nie znał, nie widział, nic nie wie, nic a nic. Nic nie wie na temat Sandry Valentine. Ale może mnie zawieźć dokąd chce, załatwić masaż, hotel, słonia. Może mnie choćby zaraz zabrać do małych słoników, bym mogła je nakarmić. Dobrze, że nie własną piersią. To by dopiero była atrakcja. Nigdy nie słyszał o Sandrze Valentine? ale zapytał, co mnie zaskoczyło, czy może wziąć zdjęcie i schował je do kieszeni na piersi takim gestem, jakby trzymał w dłoni piskle. Nie miałam teraz ochoty na odgrywanie kolejnego teatrzyku, nagabywania i odmowy, ale coś w postawie kierowcy tuktuka przykuło moją uwagę. Jego czapka była świeżo wyprana, a sam Pink Boy emanował nowym rodzajem pewności siebie. Moja babka bardzo stara, Poznajmił bez żadnego wstępu, kiedy do niego podeszłam. Ona wie, uśmiechnął się, pokazując zęby upaprane betelem, który ciągle żyje. She knows. Brzmiało, jakby coś wiedziała. Znała Sandrę Valentine albo jedno i drugie. Niewykluczone też, że bardzo stara babka Pink Boya jest tą, która wie w ogóle. Czyli wiedźmą obwieszoną amuletami i zdolną za pomocą czarnej magii sprawić, że zamienię się w kurę albo w nietoperza. Twoja babka zna Sandrę Valentine? Upewniłam się. Pinkboy patrzył z zainteresowaniem na mój sportowy strój, a może też z odrobiną niesmaku. Byłam spocona i oblepiona piaskiem, bo zanim zakłócił mój spokój, usiadłam, by zdjąć buty. Jutro wieczorem przyjęcie, powiedział. Ja i mój motor brat. Przyjedziesz po mnie na motorze, brata? Powoli uczyłam się rozumieć tuktukowców z wyspy łzy i okazało się, że zgadłam. A więc droga będzie upiorna, skoro nie można dotrzeć tam tuktukiem, tylko trzeba tłuc się na motorze. Parę razy byłam tak transportowana w krajach południowej Azji ten nagły, bliski kontakt z jakimś przypadkowym człowiekiem płci męskiej, któremu dłonie się zaplata na brzuchu, a piersi kładzie na plecach, wprawiał mnie w zakłopotanie. Bo w ogóle nie przepadam za tym, by dotykać I być dotykaną przez obcych A na pewno nie miałam ochoty na przyjażdżkę z pingbojem. Moja babka wie, wielkie przyjęcie, powtórzył I wiedziałam, że trzeba będzie to zrobić Przemóc niechęć, odegnać podejrzenia Joanna Bator, Wyspa Mza Czyta Danuta Stęka Muzyka Tetno Tomasz Drozdek Oraz Maria Pomianowska I Włodek Kimiorski spłyty Smok Dwugłowy Gościnnie Jan Świło Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Od poniedziałku do piątku O 11.50 Zapraszamy To promocja. Talenty Trójki. Po raz szósty ruszył konkurs dla młodych artystów. Talenty Trójki przyznamy w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia przyjmujemy od uczelni, instytucji kulturalnych i fundacji do 30 kwietnia. Szczegóły na stronie polskieradio.pl ukośnik trójka ukośnik talenty. A każdy wtorek o 10.35 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać u naszych dotychczasowych laureatów. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.